Minęła szósta. Poranek dwójny. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzisiejszą audycję, dzisiejszy poranek dwójki wydaje Monika Kopcik, Tomasz Szachowski wybrał muzykę, a audycję realizuje Zofia Kruszewska. Wczoraj o tej porze nieco oszukiwaliśmy. Żartom nie było końca, nie tylko w radiu. Dzisiaj już tylko prawdziwe informacje. Prima aprilis za rok. Dziś drugi dzień kwietnia. Imieniny obchodzą Wiktor, Urban, Maria, Leopold, Laurencja i Franciszek. Thank <laughs> you. I do tego patrona powrócimy jeszcze dzisiaj w audycji. Dzisiejszy dzień będzie trwał 13 godzin i 6 minut. Od wczoraj przybyło nam 4 minuty dnia. Słońce powoli wschodzi, wzejdzie dokładnie 6 minut po 6, a zajdzie o 19.12. Dziś rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena, obchodzimy więc Światowy Dzień Książki dla Dzieci. Dziś także Wielki Czwartek. Dla chrześcijan rozpoczyna się ostatni etap oczekiwania na Wielkanoc. Pogoda co prawda nie zabraknie dzisiaj słońca, ale na południu dominować ma pochmurne niebo z przelotnymi opadami. Dzień przyniesie umiarkowaną temperaturę, która wzrośnie maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Czwartkowy poranek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. Więcej chmur zalegać ma tylko nad południową Polską, gdzie miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Z kolei na północy w wielu miejscach. Będzie mglisto. A my dzisiejszy poranek zaczynamy muzycznie w dworskim stylu wraz z Jerzym Filipem Telemanem i barukową Suitą G-Moll w wykonaniu orkiestry La Stagione Frankfurt. Jerzy Filip-Teleman i suita Giemol w dwójce. Na zegarach 8 minut po szóstej. To teraz mały plan naszego spotkania. Dziś w poranku dwójki poeta i tłumacz Jarosław Mikołajewski opowie o swojej fascynacji postacią świętego Franciszka. Jak być radykalnym, będąc jednocześnie dobrym? I u niego widzę ten ważny dla mnie konflikt, radykalizmu i potrzeby dobroci po prostu. I on połączył jedno z drugim. W audycji usłyszymy również pieśń stworzenia świętego Franciszka w interpretacji samego tłumacza. Jeśli Jarosław Mikołajewski słucha już dwójki, a wiem, że słucha nas notorycznie, to serdecznie pana pozdrawiamy. Dziś w kalendarium wspomnimy m.in. o rocznicy urodzin Joanny Chmielewskiej, która w jednym z wywiadów podzieliła się pewną maksymą. Powaga jest tarczą głupców. Ja bym na przykład uważała za słuszne. Głosić to hasło wszędzie, rozlepiać na murach, w prasie umieszczać, w radio na przykład minęła godzina 14 powaga jest tarczą głupców. Tymczasem u nas minęła dopiero szósta. Zaprosimy Państwa dziś do wysłuchania fragmentu audycji o wszystkim z kulturą, w której graficzka Alicja Kobza opowiedziała o swoich poszukiwaniach historii kobiet zajmujących się grafiką. Jakoś tak intuicyjnie wiedziałam, że tych informacji nie znajdę w bibliotekach, branżowej literaturze, bo gdyby tam były, to te nazwiska bym po prostu znała. Przed nami także kolejna porcja rekomendacji kulturalnych Olgi Brzezińskiej. W drugiej godzinie poranka dwójki wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza poleci pewne wystawy w stolicy. To wystawa artystki, która od wielu lat robi na mnie ogromne wrażenie, bo w jej sztuce nigdy nie chodzi tylko o formę. Chodzi o obecność, o język, o ciało. A już teraz muzyczne spotkanie Johann Nepomuk-Hummel, uczeń Mozarta i Haydna i kwintet fortepianowy S-moll, część druga. Zaglądamy teraz do naszego kalendarza pełnego rocznic. Kalendarium 2 kwietnia 1725 roku urodził się legendarny włoski uwodziciel, mowa oczywiście o Giovannim Casanowie osiemnastowieczny skandalista, łamacz serc, hazardzista, awanturnik, szpieg i mason. Nie był tylko autorem 120 romansów, ale także niemal setki powieści. Pisał wiersze, spierał się i korespondował z żanem żakiem Rousseau, Wolterem, papieżami, carycą Katarzyną Wielką, czy królem Francji Ludwikiem XV i naszym Stanisławem Poniatowskim. Dzisiaj w kalendarzu jest także rocznica, która stała się okazją do ustanowienia międzynarodowej. Dnia Książki dla Dzieci, o czym przypomina Katarzyna Fitzwilliams mawiał, że jego teksty to pudełka. Dzieci oglądają opakowanie, a dorośli mają zajrzeć do wnętrza, bo swoje utwory pisał zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 2 kwietnia 1805 roku urodził się Hans Christian Andersen. On bezustannie dementował przylepioną mu łatkę, że jest bajkopisarzem, baśniopisarzem wyłącznie dla dzieci. Całe życie zabiegał o adorację, o uznanie, o szacunek dorosłych. Całe jego życie to właściwie było ten bolesny dowód na to, że zasługuje na uznanie i że dokonując tej, tej dziwnej drogi z dołów, z nizin społecznych na, na szczyt. Dokonał tego heroicznego czynu, oczekując na uznanie dorosłych. Z wykształcenia była inżynierem, architektem, ale analityczny umysł wykorzystywała nie do politechnicznych projektów, ale do tworzenia konstrukcji kryminalnych. 2 kwietnia 1932 roku na świat przyszła Irena Becker, znana jako Joanna Chmielewska. Osoba znacznie ode mnie rozumniejsza. Ja niestety nie pamiętam, kto powiedział,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 Głosić to hasło wszędzie, rozlepiać na murach, w prasie umieszczać, w radio na przykład minęła godzina 14, powaga jest tarczą głupców. W naszym kalendarium pozostajemy w świecie literatów. Żywiał języka mówionego wraz z kilkoma innymi przyczynami stał się dla mnie zasadniczym bodźcem do pisania. Celne słowo, nawet jedno, w połączeniu z człowiekiem, jego wyglądem, zachowaniem działało jak obraz, zostawało w pamięci, mawiał Marek Nowakowski. Publicysta, pisarz i scenarzysta urodził się 2 kwietnia 1935 roku. Są pisarze mówiący i są pisarze tylko piszący. Ja wierzę, że pan jest tym ideałem mówiąco-piszącym. Czyżbym się mylił? Osobiście wolałbym być tym drugiego sortu, tylko piszącym. Tylko? To przyjemniej właściwie, przyjemniejsza rola, bo tak mówienie to jak gdyby komentarz do tego, co się pisze. Jest to już w jakiś sposób kokieteryjny. Porzucamy pióro i sięgamy po kamerę. 85. urodziny obchodzi dziś reżyser Andrzej Barański, autor takich obrazów jak W domu, Lucyna nad rzeką, której nie ma, czy Parę osób mały czas. Bez humoru trudno się dobrać, do, bez poczucia humoru dobrać się do rzeczywistości. Poczucie humoru z jednej strony stanowi jakby klucz, żebyśmy sytuację zauważyli, a później po prostu skonstruowali ją, prawda? Już na, na planie filmowym. I jeszcze jedna rocznica filmowa. 11 lat temu zmarła Barbara Sass. Reżyserka i scenarzystka, autorka filmów Krzyk, Pokuszenie czy Tylko Strach. Weźmiemy na dzisiaj tych wszystkich zbożej i łaski polityków. W takim razie dlaczego pani wróciła na telewizję? Wróciłam, bo to jest mój zawód. I bardzo go lubię Ale po pracy należy mi się chyba trochę prywatności, nie? Chociażby dla samej higieny 2 kwietnia 1927 roku urodził się Jerzy Katlewicz, dyrygent i pedagog profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. To szef wielu polskich orkiestr. Ten wybitny pedagog zmarł w 2015 roku. A oto fragment poematu symfonicznego w Weronie Andrzeja Kurlewicza w nagraniu orkiestry i chóru Polskiego Radia pod batutą Jerzego Katlewicza. I tak z orkiestrą i chórem Polskiego Radia pod batutą Jerzego Katlewicza pobyliśmy tych kilka słodkich chwil w Weronie, a dokładnie nad Capuletti i Montekich domem, gdzie to słynne łagodne oko Błękitu. Andrzej Kurylewicz skomponował ten utwór do słów Cypriana Kamila Norwida. To wiersz napisany między 47 a 49 rokiem. Wiersz, który wzrusza nas tak do dziś. A teraz sonata fortepianowa numer 8 Beethovena, znana jako patetyczna, napisana przez niespełna 30-letniego wówczas Kompozytora, a Betowen dedykował ją swojemu przyjacielowi i mecenasowi księciu Karlowi Lichnowskiemu urodzonemu w krzyżanowicach nad odrą. Już 31 minut po szóstej słuchają Państwo oczywiście programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś Wielki Czwartek, a w czasie Wielkiego Tygodnia towarzyszył nam w poranku dwójki wiersze Anny Kamieńskiej. Wiersz na dzień dobry. To Annie Kamieńskiej, ksiądz Jan Twardowski zadedykował swój słynny wiersz rozpoczynający się słowami Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Przyjaźnili się wiele lat, a ksiądz Twardowski był duchowym przewodnikiem Anny Kamieńskiej. W naszych radiowych archiwach mamy wiersze czytane przez samą Annę Kamieńską. Oto jeden z nich. Słowo mówi mi, że nie wierzy w słowo. Słów jest wiele, chlustają z wszystkich rynien. Każdy bierze je w usta, każdy spluwa słowem. Nie ma słów świętych, święte są już martwe, blaszane medaliki odpustowe. Cóż mogą słowa? Mogą jeszcze ranić, więc dużo mogą. Bezsilne słowa od ich mieniących się plwocin wolę milczenie jednego poety, nie mówiąc o milczeniu morza. Lecz ja na jednym słowie, jeśli je dostanę, zbuduję życie. O milczeniu morza i słowach czytała w swoim wierszu Anna Kamieńska. Jutro w Wielki Piątek posłuchamy wiersza poetki zatytułowanego Trzy Krzyże. Wczoraj wieczorem w audycji o wszystkim z kulturą z Alicją Kobzą, autorką książki Graficzki, rozmawiała Marta Strzelecka. Książka niebawem trafi do księgarni, a Graficzki to nie tylko album z pracami i biografiami twórczyń, ale także opowieść o dawnym świecie wydawniczym zdominowanym przez mężczyzn. Autorka książki przyznaje, że wiele bohaterek tej historii nie zauważało, że ich pozycja jest trudniejsza niż ta. Pozycja kolegów. Graficzki zajmowały się przecież wychowaniem dzieci, domem, często to one w największym stopniu utrzymywały finansowo rodziny. A w tej niełatwej sytuacji artystki budowały kariery i zdobywały nagrody. Tak o swoim zainteresowaniu tematem graficzek opowiadała w dwójce Alicja Kobza. Sądzę, że można przyjąć taką datę początkową, chyba 2018 rok. To był taki moment, kiedy dostrzegłam pewną lukę w historii polskiej grafiki użytkowej okresu PRL-u. To jest taki mit założycielski tego całego projektu. Natrafiłam na artykuł Aleksandry Boczkowskiej będący wywiadem z Elżbietą Magner. Elżbieta Magner okazała się być autorką loga Peweksu, kultowego już sklepu. Elżbieta Magner, żona mojego profesora malarstwa. Żeby było jeszcze zabawniej, ja w domu profesora Zygmunta Magnera bywałam i Elżbietę Magner również poznałam. Przez całe studia i wiele lat po, po, po studiach, które ukończyłam w 2011 roku, w ogóle nie miałam tej świadomości, że żona się tą grafiką zajmowała i to mnie zaintrygowało, jak to jest możliwe, że w sumie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 polskiej szkoły plakatu, nazwiska grafików powojennych były mi bardzo dobrze znane, takich jak właśnie Henryk Tomaszewski, czy Roman czy młodożeniec. Po przeczytaniu tego artykułu zaczęłam się zastanawiać, czy ja znam jakieś, jakieś kobiety graficzki z tego okresu i zdałam sobie sprawę, że nie. Jakoś tak intuicyjnie wiedziałam, że tych informacji nie znajdę w bibliotekach, w branżowej literaturze, bo gdyby tam były, to te nazwiska bym po prostu znała włączył mi się taki radar. Zaczęłam bardziej zwracać uwagę na stopki w książkach, zaczęłam częściej zaglądać jeszcze do antykwariatów, tam sobie przeglądać, jak wygląda ta reprezentacja kobiet na przykład wśród projektantek, czy okładek książkowych, czy okładek płyt winylowych, czy jakichś takich drobnych druków reklamowych. No i to nazwiska tak powoli się zaczęło pojawiać. Więcej kobiet można było dostrzec w, w plakacie, chociaż to były to pojedyncze, pojedyncze nazwiska, pojedyncze, pojedyncze plakaty. Książka graficzki Alicji Kobzy trafia do księgarni w przyszłym tygodniu, do Muzeum plakatów w warszawskim Wilanowie. Można wybrać się oczywiście, może nie teraz, bo jeszcze muzeum zamknięte, ale jak tylko poranek nabierze więcej mocy i sprawdzić, czy faktycznie graficzek w historii polskiego plakatu było mniej. Tymczasem cała rozmowa z autorką jest dostępna na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl. Thank you. Z włoskiego baroku przenieśliśmy się wraz z zespołem Larpeggiata i w Italii pozostaniemy jeszcze przez moment, bo opowiemy teraz o świętym Franciszku i jego przesłaniu. Święty Franciszek to jeden z patronów tego roku. Ale czy jego przesłanie jest dziś aktualne w świecie rozdartym przez wojny, przemoc, nierówności społeczne i niesprawiedliwość? Czy biedaczyna z Asyżu nadal inspiruje i skłania do refleksji? Nad tym m.in. nad tymi pytaniami pochylali się uczestnicy spotkania we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającej w tym roku 800. rocznicy śmierci świętego. Elżbieta Szymkowska rozmawiała z uczestnikami Uczestnikami spotkania, m.in. ze Stefano Radellim, pisarzem i literaturoznawcą, a także z Jarosławem Mikołajewskim, poetą, italianistą, tłumaczem i autorem przekładu Pieśni Stworzeń, świętego Franciszka z Asyżu. Gdyby święty Franciszek powrócił dzisiaj, mam nadzieję, że wywołałby w nas głęboki kryzys i zmusił do refleksji nad swoim pięknym, wywrotowym szaleństwem. Stefano Redaelli, pisarz i literaturoznawca. Nad zdolnością mówienia nie systemowi wartości zdominowanemu przez władzę, wojnę, przemoc, zdobywanie i gromadzenie bogactw. Nad tym, by mieć odwagę nie tylko potępiać zło, ale także postępować inaczej. Tak jak on miał odwagę wszystko odrzucić i pokazać, że możliwe jest inne życie. Pokazywać szlachetność ludzi, którzy są w stanie oddać ubogim to, co mają. Przekazywać przesłanie niosące ideę głębokiego braterstwa. Na nowo odkrywać więzi z ludźmi, z naturą, z ziemią, wyeksploatowaną i zanieczyszczoną czyli ponownie odkrywać ten wymiar wzajemnych powiązań, które łączą całe stworzenie. Wielkich problemów ludzkości nie da się rozwiązać poprzez dominację i wojnę. Trzeba je rozwiązywać właśnie poprzez świadomość współzależności. Wierzę, że gdyby Święty Franciszek powrócił dzisiaj, być może obudziłby nasze sumienia i zmienił nasz styl życia, również nasze milczenie i obojętność. Jego życie wywarło ogromny wpływ na historię i kulturę już ponad 800 lat temu. I pomimo upływu tych 800 lat, jego obecność w kulturze światowej pozostaje żywa, szczególnie we Włoszech, gdzie się urodził i żył. Oczywiście, w tym i w zeszłym roku wielu włoskich intelektualistów opublikowało prace, w których na nowo odczytywali życie Świętego Franciszka z Asyżu. Organizowane są również liczne wydarzenia artystyczne. Pokazuje to, że Święty Franciszek od ponad 800 lat stanowi inspirację dla artystów, intelektualistów, Filozofów, którzy często są również punktem odniesienia dla społeczeństwa. Ta rocznica jest więc dla nas okazją do szerokiej dyskusji nie tylko we Włoszech, ale również na przykład w Polsce. Kultura ma moc przemieniania świata, a święty Franciszek to nie tylko duchowość, ale także właśnie kultura. W jaki sposób święty Franciszek z Asyżu może inspirować nas w dzisiejszych, nie najłatwiejszych czasach? Myślę, że przede wszystkim mógłby nas nauczyć, jak tworzyć właściwe relacje ze światem, z ludźmi, z rzeczami, czyli zarówno z materialnym, jak i duchowym wymiarem życia. Był w tym prawdziwym mistrzem. Przede wszystkim jednak był, jak sam siebie nazywał, bratem. W tym też osiągnął mistrzostwo, okazując szacunek całemu światu, co znalazło wyraz w jego pieśni stworzeń, w hymnie wychwalającym cały świat i wyrażającym wdzięczność za wszystko, co istnieje. Ta braterska wspólnota, wdzięczność, wzajemny szacunek i gotowość do pomocy to najbardziej franciszkańskie wartości, które są dzisiaj bardzo potrzebne i mogą stanowić dla nas inspirację. Ci Czy można więc powiedzieć, że święty Franciszek żyje? Tak brzmi hasło ogłoszonego przez papieża Leona XIV roku świętego Franciszka z Asyżu. Francesco, vivo. Mocno wierzę, że tak właśnie jest. Święty Franciszek wciąż żyje. Również w tych, którzy nie zdają sobie sprawy, że w pewnym momencie życia zostali dotknięci i przemienieni przez franciszkańskiego ducha. Mam nadzieję, że jego duch odrodzi się i zakiełkuje w wielu osobach. Święty Franciszek fascynował ludzi bez względu na ich wiarę. Przemawiał wprost do ich serc, do głębi tego, co definiuje nas jako ludzi oddziałując zarówno na ich życie religijne, jak i świeckie. Dlatego jestem pewien, że duch franciszkański kryje się w wielu sferach. Świeckiej, religijnej, artystycznej, kulturalnej i filozoficznej. Mam nadzieję, że w tym roku zostanie on na nowo odkryty. To od lat. Ja miałem pisać pracę magisterską o Franciszku. Jarosław Mikołajewski, poeta, italianista, tłumacz, Autor przekładu pieśni stworzeń świętego Franciszka z Asyżu. W końcu napisałem o poezji franciszkańskiej powiedzmy, że pół wieku po świętym Franciszku. Czyli o takim wspaniałym franciszkańskim poecie Jakopon Latodi, autorze Stabat Mater domniemanym. I święty Franciszek dlaczego? No, ja go poznałem chyba mają 14 lat, może 12, 13. To jest taka postać, która... Przemawia do młodego człowieka, jakim byłem wtedy. Takiego człowieka, który nie godzi się na świat, który chciałby go zmienić. Dla mnie był bliski przez taki rodzaj swojej szlachetności. Ja nie, nie wiedziałem na początku, bo się o tym nie mówiło, o tej jego surowości również, czyli o tym wymiarze bardzo takim śmiertelnym, można powiedzieć, o bezkompromisowym stosunku do śmierci, do choroby, do dzielności również. Do takiego samoumartwiania się, które trochę czasami zakrawało na pokazówkę, muszę powiedzieć. Ale potem zacząłem go rozumieć tak sobie pomyśleć, że właściwie jest się radykalnym, albo się nie jest w ogóle takim, jakim by się, by się chciało być. Ale jak być radykalnym, będąc jednocześnie dobrym? I u niego widzę ten ważny dla mnie konflikt. Radykalizmu i potrzeby dobroci, po prostu. I on połączył jedno z drugim. Mówił Pan o tym, że zależało Panu na tym, żeby odnaleźć, zrozumieć twarz świętego Franciszka. I czy to też dlatego tłumaczył Pan jego poezję? To ciągle było szukanie twarzy, to znaczy szukanie bliskości jakiejś. To jest takie szukanie prawdy. Nie wiem, jak jej szukać. Każdy ma swój klucz. Ja szukam w ten sposób poprzez cielesność również. Tak mi się wydaje, że w tej twarzy bym dużo znalazł. Dante mnie tego może nauczył, dlatego że Dante mówił o tym, że im bardziej w twarzy ludzkiej jest wpisane słowo omo, czyli człowiek, czyli im bardziej wyraziste, czyli zapadnięte, czyli wychudzone są oczy, im bardziej ostra jest linia brwi, jako litera M, tym bardziej ten człowiek jest człowiekiem po prostu. Święty Franciszek. Pieśń stworzeń. Najwyższy Wszechmogący, dobry Panie, Tobie pokłon, cześć, chwała i umiłowanie. Tylko Tobie, Najwyższy, należne jest uwielbienie i nikt nie jest godny przyzywać Ciebie imieniem. Pochwalony bądź mój Panie z każdym Twoim stworzeniem, zwłaszcza z Panem Słońce, Bratem, który jest światłem i przez które dzień rozsnuwasz nad światem. Ono jest piękne i w krąg rozsiewa promienie, o Tobie, Najwyższy, daje wyobrażenie. Pochwalony bądź, mój Panie, z gwiazdami i z bratem księżycem. Są jasne, cenne i piękne nad ziemią oblicze. I jeszcze przez brata wiatr bądź pochwalony, mój Panie, przez powietrze, przez chmurną, łagodną i wszelką pogodę, przez którą swoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę wodę, która jest potrzebna, pokorna, cenna i wspaniała. Przez brata ogień, mój Panie, niech będzie Ci chwała, przez który świecisz nam w nocy, jest piękny i krzepki, pełen radości i mocy. Pochwalony bądź, mój Panie, przez naszą rodzicielkę, siostrę ziemię, żywicielkę i pocieszycielkę, która daje nam barwne kwiaty, trawy i owoce. Pochwalony bądź, mój Panie, przez tych, którzy dla Twojej miłości przebaczają i sami znoszą wszelkie słabości. Błogosławieni, którzy w ciszy naszą udręki, albowiem koronę przyjmą z Twojej ręki. Przez naszą siostrę śmierć cielesną, bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, który w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże. Niech chwali i wielbi mojego Pana każde ze stworzeń i dziękuję. I służy mu w wielkiej pokorze. To była pieśń stworzeń świętego Franciszka z Asyżu w przekładzie i interpretacji Jarosława Mikołajewskiego. Utwór, zwany także kantykiem słonecznym, jest jednym z najstarszych zabytków włoskiej poezji. Przyjmuje się, że powstał pod koniec życia autora, patrona m.in. ubogich, pokoju, patrona Włoch, patrona ekologów i zwierząt, w tym ukochanych przecież przez Franciszka ptaków. I teraz jeden z wiosennych ptaków zabrzmi w dwójce, to będzie kos. Dawniej wierzono, że pojawienie się kosa w pobliżu domu zwiastuje zmiany. To także znak wiosny i kos jest ukryty w tytule utworu granego m.in. przez Milesa Davisa i Johna Coltrane'a.